I w kolejnym roku, dla Państwa, który to już jest rok spotkań, jest to możliwe do przeliczenia, czy raczej nie? Który? Szósty. Siódmy. Proszę, pięknie. Ja też, prawdę mówiąc, straciłem rakubę. Ile lat do Państwa? Tak, szczęśliwy czasu nie mierz. Ja też straciłem rachubę, który to już jest rok szósty, tak? Bo tam jeden był taki szabatowy, powiedzmy. Jeden, jeden wypadł. Dobrze, czyli rozpoczynał... Tak, szósty rok cykl spotkań tutaj naszych wspólnych. Dobrze. Proszę Państwa, w tym roku, w tym ogólnym takim schemacie, programie jest przewidziana historia kronikarstwa kronikarska, czyli Księgi Kronik i Księga Ezdrasza i Księga Nechemiasza. Ale tak już to Państwo poznaliście mnie, że nie ciężko się wyrobić prawda, z materiałem w cyklu tym rocznym tych naszych spotkań od października do czerwca. I chciałbym przynajmniej jeszcze dwa, myślę, że tyle wystarczą, to spotkanie i listopadowe spotkanie poświęcić, aby dokończyć te główne tematy, czy wybrane tematy, jak, brzmiał ogólna, ogólna, jak brzmiała ogólna nazwa cyklu wykładów z poprzedniego roku, wybrane tematy teologiczne historii deuteronomistycznej. Pamiętam, że zakończyliśmy na prorokach, to znaczy obraz proroka, jego rola proroka, pro, proroka w dziele deuteronomistycznym i mieliśmy rozpocząć od Eliasza i Elizeusza, już dwóch konkretnych proroków, bo wcześniej była mowa bardziej w sposób ogólny o funkcji proroka w tych księgach historycznych. Z takich tematów, które częściowo dzisiaj, a kolejna część za miesiąc w listopadzie to jeszcze przykłady życia rodzinnego, ponieważ tu wychodzą, tu jawią się bardzo ciekawe zagadnienia, nawet takie wyjątkowe, można powiedzieć, przykłady pod, na tle całej Biblii. Również modlitwy występujące w historii deuteronomistycznej, w tych księgach historycznych. Jeszcze wcześniej grzechy główne, tak to ogólnie nazwałem, o tym w zasadzie mówiliśmy przy każdej okazji, przy wybraniu, także omawiając obraz króla, kapłana, proroka, to te sprawy wychodziły, ale żeby to też zebrać razem, podsumować i obecność tych ksiąg, poczynając od Księgi Powtórzonego Prawa po Księgi Królewskie, obecność tych ksiąg w Nowym Testamencie, ponieważ tak naprawdę dla nas to jest istota. prawda? Nie sama księga biblijna Starego Testamentu, nie sama myśl teologiczna tej pierwszej części Biblii, tylko właśnie po wydobyciu bogactwa, tak jak to robimy na każdym spotkaniu, przejść następnie do Nowego Testamentu, bo to jest dla nas prawda, istota. Jak wpływa, jak pozwala zrozumieć, Przykładowo te księgi, proroctwa w niej zawarte, jak w drugiej Księdze Samuela, w rozdziale siódmym proroctwo mesjańskie, jak ono jest odczytane w Nowym Testamencie. I jak się to te proroctwa, ale nie tylko proroctwa, jak pewne obrazy, funkcje wypełniły się w Nowym Testamencie. A zatem przejdźmy do proroków, a dokładnie do Elizeusza i proroka Elia, y, przepraszam, najpierw Eliasza, a następnie jego kontynuatora, jego, y, jego, y, jego następcy, czyli Elizeusza. W przypadku tych dwóch proroków możemy mówić o pewnym cyklu, czy w zasadzie cyklach opowiadań, które dziś zgodnie przez Biblistów są uznane, że były to niezależne opowiadania biblijne. Póki się jeszcze nie uformował kanon ksiąg biblijnych, póki nie było takiej księgi jak, jaką my dziś znamy w postaci pierwszej ksiąg królewskich, czy pierwszej i drugiej księgi królewskiej, bo przypomnę te podziały na pierwszą, drugą Samuela, pierwszą, drugą królewską są podziałami wtórnymi, późniejszymi. Pierwotnie to były, była jedna księga, księga, Król księga Samuela, księga królewska. Prawdopodobnie te opowiadania funkcjonowały niezależnie, ale były one zakorzenione bardzo mocno w tradycji biblijnego Izraela, powtarzane, przekazywane i gdy doszło do formowania się ksiąg w postaci, historycznych, w postaci ksiąg historycznych, czyli do spisywania historii biblijnego Izraela, do historiografii to te opowiadania zostały włączone. I w przypadku proroka Elizeusza, przepraszam, Eliasza, można wymienić takie cztery główne opowiadania, natomiast w przypadku proroka Elizeusza wygląda sprawa nieco inaczej. Te cykle zbudowane są z niewielkich, krótkich opowiadań, nawet nie bardzo ze sobą powiązanych. Dopiero to sprawa już autora czy redaktora Ksiąg Królewskich, Prawda, to jego, jego twórczość, żeby te, te, te luźne, luźno funkcjonujące opowiadania, czy niezależnie od siebie funkcjonujące opowiadania zostały zebrane, ale także połączone w jedną spójną narrację. Te bloki o, o Elizeuszu są różnej długości, bardzo czasami krótkie, opowiadanie, niektóre są rozbudowane. Tutaj już przytaczać treści nie będę, bo myślę, że są to historie dobrze nam znane z lektury Ksiąg Królewskich. Tu już mieliście Państwo osobne spotkania na temat historii, na temat samych tych ksiąg. Przypomnę tylko może czas wystąpienia. Eliasz działał za czasów króla Achaba i Ozjasza, jego następcy, są to mniej więcej lata 870, tak w tych granicach 840, tak orientacyjnie. Czyli jest to prorok działający w IX wieku, Elizeusz jest jego następcą, czyli kontynuuje tę misję prorocką, Działa w tej drugiej połowie IX wieku, a jego działalność się kończy w pierwszych latach VIII wieku. A zatem ci dwaj prorocy działają przed prorokami, których określamy prorokami pisarzami. Prorocy pisarze to ci, którzy pozostawili po sobie księgę. Przykładowo Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. Ozeasz Joel Amos, tak żeby wymienić tylko już przykładowo. Pierwszym prorokiem pisarzem jest prorok Amos, działający mniej więcej 100 lat później niż Eliasz, bowiem w połowie VIII wieku. Co pewnie pamiętamy, prawda, Eliasz Występuje bardzo ostro, zdecydowanie wobec ówczesnego króla, wobec Achaba. Występuje jako prorok broniący czystości kultu. Tutaj ten słynny pojedynek na Górze Karmel z bardzo wyraźną deklaracją, Deklaracją w duchu byśmy powiedzieli, jak jest napisane w Apokalipsie świętego Jana. Obyś był zimny albo gorący, ale nigdy nieletni. Eliasz stawia sprawę właśnie w ten sposób. Jeżeli jest Jachwę, Bogiem, jeżeli Bogiem jest Adonaj, to jemu słuszcie. A jeżeli Baal, to słuszcie Baalowi. I mówi, dokąd się będziecie chwiali w obydwie strony. Zatem Eliasz, patrząc na jego nauczanie, misję prorocką od króla wymaga czystości, kultu, bo w dużej mierze właśnie od władcy zależało, zależało to, jak wyglądał kult w Izraelu. Tuż już odwołuje się do wcześniejszych spotkań, gdy omawialiśmy instytucję królewską, tej historii deuteronomistycznej. Natomiast od narodu izraelskiego domaga się właśnie takiej stanowczej, konkretnej postawy. Oczywiście pragnie wykazać, że to Adonai, że to Jahwe jest Bogiem prawdziwym i przekonać, prawda, zachęcić całą wspólnotę ludu izraelskiego, do powrotu. Ale właśnie znamienny jest początek tej debaty, tej konfrontacji. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Tutaj Eliasz jawi nam się w podobny sposób jak Jozue. Prawda? Jedna z tych pierwszych postaci w historii deuteronomistycznej. Przypomnijmy sobie, prawda, mowę pożegnalną Jozuego. Jozue zbiera całego Izraela i mówi Jozue, który Tradycji hebrajskiej jest uznawany również za proroka. Mówi, ja sam będziemy służyli Panu, ja i mój dom, a Wy odejdźcie, prawda? Rozstrzygnijcie sami, co chcecie robić. Cała społeczność przyznaje, my chcemy też służyć Panu Bogu. Jozue odpowiada, nie, bo Wy jesteście ludźmi chwiejnymi. Ale jeżeli się zdecydujecie, to wtedy naprawdę służcie Panu Bogu. Podobna myśl, podobna rola przypisana jest Eliaszowi. Pierwszy cykl, prawda, powiedziałem, że cały cykl o, Eli o Eli Eliaszu składa się z czterech opowiadań. Pierwsze można by było zatytułować ogólnie to Susza. Prawda? Bóg syła karę Suszy na ziemię Izraela, jest to kara właśnie za kulty bałwochwalcze. Eliasz w sposób cudowny zostaje przed tą suszą ochroniony. Tutaj taka piękna tradycja o tym kruku, który przynosi Eliaszowi tak, tak, pokarm. Eliasz jest, siedzi nad potokiem, który jakby specjalnie dla niego nie wysechł, a więc ma pokarm, ma picie, więc sam tej suszy nie doświadcza, co jest nagrodą, prawda, za to, że jest wierny Panu Bogu. Ale szczytem, powiedzmy, tego opowiadania jest znamienny pojedynek na górze Karmel pomiędzy kapłanami Baala, a Bogiem Izraela. I to proszę Państwa, można powiedzieć, że ten pojedynek ma wymiar nie tylko religijny, nie tylko wymiar taki sp y sprawdzający wszechmoc Pana Boga, ale również i polityczny. Otóż, kim był Baal? Dla przypomnienia, bo tutaj wielokrotnie. Y y pojawiało się to kananyjskie bóstwo. Otóż Baal był Bogiem burzy, deszczy, Bogiem urodzajów, żyzności, płodności. To wszystko wiemy na przykład z mitologii ugaryckiej. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić, skoro panuje susza w kraju, to znaczy, że Baal... No, nie, nie, nie, nie zapewnia tego, czego jest patronem, prawda? To odnosząc się do mitologii greckiej, to jakby Zeus nie ciskał piorunami, prawda? Gdzieś albo tych błyskawic, gromów zabrakło, prawda? że Hephaistos przestał wytwarzać e, albo po prostu się obraził i czy, czy tak zgnuśniał, tak stał się leniwy, e, że... E, Ludzie nie słyszą odgłosów naczelnego bóstwa na Olimpie. Tak samo właśnie tutaj. Skoro jest susza, w takim razie co robi Baal przez tak długi czas? I właśnie to jest konfrontacja nie tylko religijna, ale także o wymiarach politycznych że taka walka, ścieranie się właśnie tak to jest ukazane, prawda? pragnienie, by pokazać, że mój Bóg jest Bogiem prawdziwym i jest Bogiem wszechmogącym, że nie jest odpowiedzialny tylko za jeden sektor, jakiejś przestrzeni, jak bal za żyzność na polach, ale właśnie za każdy odcinek życia. Bo z kolei pierwotnie, tak należy to widzieć, skąd się wzięło prawda, takie zamiłowanie do kultów Baala. Otóż gdy Izraelici szli przez pustynię i szli pod opieką swojego Boga, Boga Jakwe, wyobrażano sobie, że to jest Bóg pustyni, Bóg tych suchych obszarów. Teraz Izraelici wchodzą do ziemi żyznej do Kanaanu i tu jakby przechodzą pod innego patrona, potopiekę innego bóstwa. Prawda? Stąd można tutaj widzieć punkt wyjścia kultów, dla kultu Baala w Izraelu. Eliasz to wszystko rozbija, prawda? zwycięża na górze karmel, ale musi sam, sam musi uchodzić. Ochronić swoje życie. Królowa Izebel pragnie zemsty za śmierć swoich kapłanów, 400 kapłanów, którzy zostali wymordowani. Tu już to ta liczba 400 prawdopodobnie swego rodzaju hiperbolą, takim jakimś prawda, wyolbrzymieniem, by podkreślić, jak silny był kult Baala z jednej strony a z drugiej pokazać, jak wielkie zwycięstwo odniósł Eliasz nad tymi przywódcami religijnymi. Eliasz ucieka, na, znajduje schronienie na górze Choreb, czyli na Synaju. Ta sama, góra, ta sama góra, na której spotkał się Mojżesz z Panem Bogiem. Tu następuje ponowne spotkanie. Czyli to wiąże z kolei Eliasza z Mojżeszem, i zwróćmy uwagę, że te dwie postaci razem pojawią się w Nowym Testamencie, również na Górze, tylko tym razem na Górze Przemienienia. I też warto zwrócić uwagę na odniesienia takie religijne, mitologiczne w tym spotkaniu z Panem, z Bogiem. Otóż Eliasz chroni się na górze, następu, następnie otrzymuje polecenie wyjść, aby stanąć na górze wobec Pana. I zwróćmy uwagę, najpierw gwałtowna wichura, to jest XIX rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, wersety od XI, Najpierw gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały, następnie trzęsienie ziemi, następnie ogień, ale za każdym razem jest stwierdzone, że w tym żywiole czy kataklizmie nie było Pana. A właśnie do czego są to odniesienia? Również do kultów kananejskich, bo byli można powiedzieć, bogowie odpowiedzialni za trzęsienia ziemi, prawda? Bóstwo odpowiedzialne za ogień to na przykład Reszef, też bóstwo z panteonu kananejskiego. Czyli w, ten, w tym opowiadaniu pokazane jest, że wyraźne stwierdzenie, że tych bogów nie ma, prawda? Że przychodzi kataklizm, przykładowo ogień czy straszna wichura, która jest, która jest związana w, tych w tamtejszych wierzeniach z konkretnym bóstwem, ale co się oka i powiedzmy, Eliasz się spodziewa, że wreszcie ujrzy Boga, w którego wierzy, ale nie. To nie, wtedy nie było Pana, prawda? Czyli to jest takie stwierdzenie, że y, to są żywioły, których, owszem, y, syła Bóg, ale. One nie zależą od żadnego bóstwa. Dopiero Bóg pojawia się w szmerze, w jakimś takim podczas łagodnego powiewu, który byśmy powiedzieli właśnie żadnemu bóstwu kanonejskiemu nie jest przypisany, prawda, że to nie jest jakiś żywioł, kataklizm, słowrogi dla człowieka, gdy człowiek, gdy człowiek widział, że to może pochodzić od Boga. Właśnie Bóg zjawia się w nieoczekiwany sposób. Te nawałnice poprzedzają go, ale w tych nawałnicach nie ma ani Boga prawdziwego, ani tych bożków prawda, z ówczesnych mitologii. O, to jest pierwsze, pierwsze opowiadanie w cyklu o Eliaszu, czyli to jest opowiadanie o znamionach religijnych i znamionach politycznych, prawda, uwzględniając, że władca jest odpowiedzialny za religię, za czystość religii, ale także za jej funkcjonowanie, za sanktuaria, za, za świątynię, za, za ołtarz, także za ołtarze, prawda? czy ołtarz no w Jerozolimie właściwie tylko prawo izraelskie przewidziało, przewidywało jeden ołtarz w jednej świątyni. A więc widzimy tutaj Eliasza jako proroka walczącego o czystość religijną. Drugie opowiadanie z cyklu o Eliaszu to, myślę, że też tę historię pamiętamy, o winnicy Nabota. No. Achab ma swoją taką Jesteśmy w środowisku warszawskim, prawda, to byśmy powiedzieli, ma swoją kamienicę prawda, i chce koniecznie mieć jeszcze przylegającą do tej posiadłość działkę. Prawda. I teraz sam jako król ma władzę, ale jednak no wie, że nie może tak sobie pójść i odebrać tę działkę. Tekst biblijny pokazuje jakieś resztki sumienia w tym królu, który i tak już na notabene był zdeprawowany. Aczkolwiek widzimy w historii o, Elizeuszu, o Eliaszu, że zawsze się tego proroka obawiał. Ale tutaj do skutecznego dla Achaba działania podjudza go jego żona, królowa Izabel poganka pochodząca z Tyru i tu historia znana, Fałszywie oskarżyć Nabota. Schemat powtórzy się w historii procesu pana Jezusa, czy świętego Szczepana. Fałszywie podstawić ludzi, którzy, znaczy podstawić fałszywych świadków, którzy zeznają, będą zeznawali przeciwko Nabotowi, skazać na śmierć, a wtedy odziedziczyć, zabrać w sposób pod pozorami prawa, pod pozorami legalności, ową działkę. I rzeczywiście się tak dzieje. Na, nabod zostaje ukamienowany. Ta winnica pocho, przechodzi na własność króla, natomiast, a, a król, natomiast prorok Eliasz jednoznacznie mówi, że jest to grzech i spotka kara, zarówno Ahaba, jak i jego żonę. W tym przypadku widzimy Eliasza jako obrońcę spraw, praw społecznych, prawda? Już nie tylko obrońcę czystości kultu, ale wstawia się w tych sprawach społecznych dlaczego Nabot, to może też warto zwrócić uwagę w tej, w całej, na tle całej historii deuteronomistycznej, dlaczego Nabot nie chciał oddać, czy nie chciał sprzedać tej swojej posiadłości. Otóż cała historia deuteronomistyczna jest skupiona wokół tematu ziemi, ziemi obiecanej. Prawda? W pięcioksięgu, od księgi wyjścia przez kapłańską liczb. Powtórzę, jeszcze księgę powtórzonego prawa, Izraelici idą do ziemi obiecanej, do ziemi, która stanie się święta, ponieważ tam będzie mieszkał Pan Bóg wraz z, ze swoim ludem. Ta ziemia po, zdob... po zdobyciu, po zajęciu zostaje podzielona i od tej pory staje się ona własnością yy, Izraela, a własnością w ten sposób, że zostaje przypisana poszczególnym pokoleniom, a w ramach pokolenia poszczególnym rodom. Dlatego była ona bardzo no, droga, ale nie w znaczeniu materialnym, tylko było wielkie przywiązanie. Ziemi nie można było odstępywać na przykład z pokolenia prawda, jakichś kawałków ziemi, prawda, żeby przeszło z jednego pokolenia na drugim. Był po prostu wielki szacunek, wielka miłość dla, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, ojcowizny. I było to w wymiarze ogólnonarodowym dla całego biblijnego Izraela, jak i w wymiarze tym lokalnym, rodzinnym. Zatem Nabot postępuje zgodnie z prawem religijnym. Taka jest istota tego opowiadania nie upiera się wobec króla, nie patrzy, że powiedzmy to jest akurat jakiś intratny grunt, czy dobrze ziemia przynosząca dobre, dobre, plony, ale po prostu to jest ziemia jego ojców i której się nie może pozbyć nawet za dobrą cenę, czy nawet na rozkaz króla. I w obronie tego prawa staje prorok Eliasz. Drugie, trzecie opowiadanie w tym cyklu o Eliaszu, pokazujące jego kolejną, kolejną rolę, to pierwszy rozdział drugiej księgi królewskiej, gdy prorok Ochoz, Król Ochozjasz, król izraelski, wysyła delegację do ekronu by dowiedzieć się u Belzebuba tamtejszego bóstwa, jaki jest jego stan zdrowia, co z nim będzie. Zwróćmy uwagę, że do tego to bóstwo jest wspomniane w Nowym Testamencie. Faryzeusze oskarżają Pana Jezusa, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Tak, notabene, była, jest, to jest oskarżenie absurdalne, bo to było bóstwo, które właśnie zsyłało choroby, prawda? Mamy tutaj właśnie przeciwieństwo, tak jak susza i pytanie, co robi Baal, że jest susza, że jest susza, a nie ma deszczu. Właśnie Ohozjasz zachorował i tutaj powiedzieliśmy według tamtych wierzeń, kieruje się w dobrą stronę, ale oczywiście w duchu pogańskim. Czy co z nim będzie? Czy to bóstwo, które, ten Boże, który mu zesłał chorobę, doprowadzi go do śmierci, czy też wyzdrowieje? Natomiast Belzebub, to, to bóstwo starotestamentowe, no raczej się nie przyczyniało do uzdrowień. Prawda? To nie była, byśmy powiedzieli, jego rola. I na drodze wysłanników, staje Eliasz i mówi stop, tutaj nie potrzeba szukać żadnych Belzebubów, tylko po prostu trzeba się zwrócić do Boga, który w tym duchu testamentowym jest dawcą życia, jest dawcą śmierci. Następuje też coś, co ma odniesienie, znajduje swoje echo w Nowym Testamencie, mianowicie Eliasz posyła te, te oddziały Niszczy ogniem. To też Jan zapyta się pana Jezusa, czy na, gości, na niegościnnych samarytań, niedawno to czytaliśmy w liturgii słowa, jeżeli chcesz, to powiemy, a ogień spadnie z nieba. Prawda? To jest właśnie odniesienie wyraźnie do historii Elizeusza, historii Eliasza. Tutaj prorok jawi się owszem jako. Też ten, który dba o czysty kult, ale ukazując Boga jako Pana życia, dawcę życia i dawcę śmierci. I czwarte opowiadanie o Eliaszu, kończące cykl Jego historii, a rozpoczynający cykl historii o Elizeuszu to wzięcie do nieba. Eliasz jest jedną z dwóch postaci Starego Testamentu, które nie umierają, a odchodzą z tego świata w sposób tajemniczy, a dokładnie zostają wzięte do nieba. To Henoch, znany z prehistorii biblijnej i Eliasz, wzięty na ognistym Rydwanie. Elizeusz, jego następca jest świadkiem tego. Jemu zostaje poprzez płaszcz, który spadł z wysokości, spadł od Eliasza, poprzez ten płaszcz zostaje mu przekazana władza prorocka, łącznie z czynieniem cudów i. Rozpoczyna się historia Elizeusza. Natomiast zatrzymując się jeszcze przy Eliaszu, to tajemnicze wniebowzięcie stało się oczywiście przyczyną różnych tradycji apokryficznych, religijnych tradycji biblijnego Izraela, mówiących o ponownym przyjściu Eliasza. Z tego, ta tradycja jest wyraźna, wyraźnie obecna w Nowym Testamencie, prawda, że jest mowa przyjście Eliasza, zresztą tak jest do tej pory w judaizmie, poprzedzi nadejście Mesjasza. Stąd w Janie Chrzcicielu widziano drugiego, znaczy Eliasza, który przybył. Tak też jest jego rola zapowiedziana przez Archanioła Gabriela w scenie zwiastowania Zachariaszowi w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukaszowej. I ta rola, i to, ta rola Jana Chrzciciela jako nowego Eliasza, Eliasza, który przybył, przyszedł ponownie na ziemię, raz po raz pojawia się w Ewangeliach. Ale nie tylko. Również Eliasz był, powiedzielibyśmy naszym tutaj chrześcijańskim językiem, patronem dobrej śmierci. Dobrej w takim znaczeniu, że towarzyszył człowiekowi przy umieraniu. Taka jest tradycja juda judaistyczna. Przy przejściu właśnie z tego świata na drugą stronę życia. Dlatego okrzyki faryzeuszy czy innych osób, gdy Jezus umierał na krzyżu, patrz woła Eliasza, no, należy oznać, owszem, było to w formie na pewno też szyderz, szyderczej, ale także w odniesieniu do tej tradycji woła Eliasza, to znaczy umiera, prosi, żeby Eliasz towarzyszył mu, przy Śmierci. Eliasz jest jedną z częściej cytowanych, wspominanych, o, znaczy wspominanych, bo cytowanych to nie, ale wspominanych osób Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Tak dla przykładu Mojżesz jest wspomniany 80 razy, to imię występuje 80 razy w Nowym Testamencie. Abraham 73. Dawid 59 razy, Eliasz 29 razy. Najczęściej w Ewangeliach, i to we wszystkich czterech Ewangeliach, także jest wspomniany raz w liście Świętego Pawła do Rzymian i raz w liście Świętego Jakuba. A zatem obrońca powiedzielibyśmy Eliasz to obrońca czystego kultu wiary w jednego Boga ale także czystości obyczaju w tym aspekcie społecznym, prawda, bo ten epizod z królem Ochozjaszem, czy właściwie z jego wysłannikami, można tak właśnie umiejscowić w jednym i w drugim kontekście, zarówno religijnym, jak i społecznym. oczywiście, to już znaczy wspomniałem, ale najbardziej znamienne wydarzenie w Nowym Testamencie, gdzie wspomniany jest Eliasz, to przemienienie na górze tabor. Elizeusz natomiast jest kontynuatorem misji proroka Eliasza. Dla przykładu, Bóg nakazał namaścić Eliaszowi Hazaela na króla Aramu, następnie Jechu na króla Izraelskiego i Elizeusza na proroka po sobie. A więc zawarta jest tutaj myśl tej kontynuacji dzieła prorockiego. I to ma swoje odniesienie do Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie jest mowa o tej właśnie sukcesji prorockiej, gdzie Bóg zapowiada proroka po tobie wzbudzę jak ty, prawda? A więc widzimy w Izraelu ciągłość i dbałość o to, aby, o ten urząd królewski, prawda, żeby następował władca po władcy, dbałość i ciągłość, znaczy dbałość ciągłość i dbałość o tę ciągłość w przypadku urzędu kapłańskiego, ale również i prorockiego. A te trzy instytucje, król, kapłan, prorok, to przypomnę podstawowe, najważniejsze instytucje biblijnego Izraela, instytucje o znamionach przywódczych. I tego dzieła, w zasadzie dzieła namaszczenia królów, dopełnia ostatecznie Elizeusz. To on namaszcza Hazaela i on namaszcza na króla Izraela. Też rzecz ciekawa, że właśnie te postaci, których Bóg wybiera, a więc ze świata pogańskiego oraz ze świata, ze swojego ludu, z ludu izraelskiego, to będą osoby, które walczą z kultem Baala, czy z formami kultów pogańskich. I w przypadku Elizeusza, tak jak powiedziałem, te cykl, ten cykl opowiadań wygląda inaczej. Złożony jest z krótkich opowiadań, czasami bardzo humorystycznych. Czy z kolei, jeżeli pojawiają się dłuższe opowiadania, to są one zbudowane w sposób wręcz bliźniaczy, względem opowiadań o Elizeuszu. Przepraszam, o Eliaszu, jakoś to imię tak, prawda, bliźniaczy do tych wcześniejszych opowiadań o proroku Eliaszu. O, na tym może już zakończymy, żeby przejść do następnego, natomiast do grzechów głównych w historii deuteronomistycznej. Otóż prawo tak jak sytuacja idealna, tak jak powinno wszystko wyglądać w społeczności ludu wybranego, jest przedstawione w Księdze Powtórzonego Prawa. Właśnie ten tekst, jak to nazwaliśmy go na początku naszych spotkań, jest to tekst programowy dla całej tej historii. Natomiast od Księgi Jozuego jest już ukazany, powiedzielibyśmy, faktyczny Stan. Czyli jak to prawo, jak te przepisy były wypełniane, czy w zasadzie niewypełniane. Główną myślą historii deuteronomistycznej, przypomnę, jest działanie Pana Boga w historii swojego ludu, ludu Izraela. Jaki jest zatem główny grzech? Izraela brak wiary, brak czystości wiary, znaczy czystości kultu, a nawet brak wiary yy, u Izraela. Oczywiście to domaga się wymierzenia sprawiedliwości, czyli zsyłania kar. I to przez całą historię ciąg tych deuteronomistycznych jest ukazywane. Poczynając już od Księgi Jozłego, ale i od przez, szczególnie przez Księgę Sędziów, czy Księgi Królewskie. Jak dokładnie wyglądał ten brak czystości kultu? Oczywiście wszelkie formy oddawania czci Baalowi, czyli bałwochwalstwo, ale... Spotykamy się w historii deuteronomistycznej z czymś takim jak na przykład uprawianie czarów, magia. Co robi król Saul, gdy widzi, że znajduje się w sytuacji beznadziejnej? Zwraca się o przywołanie Samuela, który już nie żył. prawda? Mamy tutaj, mamy właściwie jedyny w Starym Testamencie przykład wywoływania zmarłych, czyli wywoływania duchów. Ale królów i Achaba, i Manassesa na przykład oskarża się, znaczy to podaje się w ich katalogu grzechów o uprawianie czarów. Trudno powiedzieć w świetle samej Biblii, na czym mogłoby to uprawianie czarów wyglądać. Najprawdopodobniej chodziło o wróżenie. W kontekście militarnym czy po prostu dla rozstrzygania jakichś wątpliwości czy sporów. W kontekście kultu Baala czy innych, czy innych bożków, czyli w tym kontekście bałwochwalstwa pojawia się również składanie ludzi w ofierze i to w najbardziej makabryczny sposób, ponieważ władcy, jak na przykład Amon, składa własnego syna w ofierze. Te, te ofiary można uznać za swego rodzaju mord założycielski. Była taka praktyka w kultach pogańskich. Tak jest w kontekście odbudowy Jerycha, że właśnie to, co zostało dawno, dawno przewidziane, zapowiedziane, że Jerycho po zburzeniu przez Jozułego i jego, wojska nie zosta, jego wojsko nie zostanie odbudowane, chyba że właśnie na ofierze z własnego syna, to, to, to pojawia się w Księgach Królewskich. Mord, dokonany na własnym dziecku na przykład, yy, prawda, czyli jakby przerwanie życia miało dać początek czemuś nowemu. Taka jest idea właśnie mortu założycielskiego. Zwróćmy uwagę, że to jest inny przypadek niż na przykład ofiara yy, znana z mitów greckich, yy, ofiara Ifigenii, gdy Agamemnon składa własną córkę w ofierze, ale właśnie to nie na zasadzie mortu założycielskiego, tylko z kolei to miało y, przebłagać Artemidę, która prawda, rozgniewana za, y, za to, że żołnierze Agamemnona polowali na jej święte jelenie, na jej świętą zwierzynę, zsyłała cały czas przeciwny wiatr i y, y, Grecy nie mogli ruszyć z Aulidy, z Zatoki Aulickiej na Troje. Prawda? Tu mamy dwa różne, dwa odmienne typy ofiar. Przebłaganie i właśnie ów, mord założycielski. Wraz z kultem tym bałwochwalczym dochodziło także do rozwiązłości seksualnej. Pojawiała się prostytucja sakralna. Praktyka znana z różnych kultów bogańskich i poświadczonych na przykład przez dzieje Herodota. Herodot wspomina, że w Babilonii każda młoda kobieta właśnie na cześć bogini, bogini płodności, wchodząc w tę sferę seksualną, rozpoczynając życie seksualne jeszcze przed małżeństwem, miała właśnie stanąć jako nierządnica, jako prostytutka w bramie świątynnej i czekać, aż aż po prostu no, dopełni się ten nakaz. Nie wiem, czy Państwo dokładnie znacie ten, tę relację Herodota. Herodot zamieszcza bardzo ciekawą uwagę, że jaka była kolejność prawda, kobiet, prawda, nie tak jak podeszły. Przyszły. Tylko, że były ci mężczyźni, którzy przychodzili, wybierali yy, najładniejsze. I że te, które były ładne, no to szybko wracały do domu. I, a niektóre, stwierdza Herodot, musiały czekać bardzo długo. To tak na marginesie. Yy, ale właśnie praktyka znana, która właśnie, no widzimy jak jak haniebna, ale ona także się dostała do biblijnego Izraela i przypomnijmy sobie tutaj historię synów Pinchasa, synów Helego, którzy właśnie w niewłaściwy sposób sprawują kult kapłański, prawda? jeszcze zabierają skąd idą, przypisaną im część ofiar, ale jeszcze przed złożeniem, przed ofiarowaniem, prawda? Tam jest, to jest początek pierwszej księgi Samuela, że wierni Izraelici przychodzili z tymi kawałkami mięsa, składali w ofierze, a synowie Hellego od razu zabierali, nawet tam pomimo protestów, że pozwól, chociaż to ofiaruje Panu, a synowie Hellego odpowiadają, Hofni Pinchas, dawaj coś przyniósł, to już jest nasze. I jeszcze jest dodatkowo dopowiedziane, że właśnie uprawiali nierząd z owymi nierządnicami, z kobietami przy wejściu do namiotu spotkania, bo jeszcze wtedy nie było świątyni. A zatem ten, to bałwochwalstwo widzimy, że to miało konkretne, przejawiało się w konkretnych czynach. To nie było tylko, że wyznanie wiary czy przyzywanie baala o czym mówi Eliasz, czy składanie im ofiar. Bałwochwarstwo jako grzech Izraela jest wieloaspektowy, ma różne oblicza. Drugi aspekt, drugi taki grzech główny, jaki wyłania się z historii, w historii deuteronomistycznej, to zasada oko za oko, ząb za ząb, czyli taka wendeta, zemsta. E... Oczywiście prawo Starego Testamentu dopuszczało tę zasadę. O tym mówiliśmy, że dla nas ona brzmi bezdusznie, ale było to jedno z podstawowych praw we wszystkich kodeksach starożytnego Bliskiego Wschodu e... i wbrew pozorom było to prawo dobre, gdyż po prostu stanowił, stanowi, stawiało granicę samosądom, prawda? że kara ma być proporcjonalna do zbrodni. Bowiem człowiek, który, się, który chce ukarać, co było, to było przewidziane prawem Starego Testamentu i także in, w innych kodeksach, mógł z tej, z tego, z tej kary przejść w zemstę prawda? i to taką niepohamowaną. Właśnie ta zasada oko za oko, ząb za ząb to zasada jakiejś takiej proporcjonalności kary wobec zbrodni. Jednak przykłady starego, historie opowiedziane w, tej, w, w tych księgach historycznych pokazują, że autorzy biblijni nie to, że negują tę zasadę, ale pokazują jej także, że i ona jest czymś niewłaściwym. Przykładowo Dawid nie postępuje według tej zasady. Nie mści się, nie dokonuje zemsty na Saulu, chociaż miał ku temu powiedzmy, podstawy prawne, czy także w obronie własnego życia, czy też namawiany przez swoich współtowarzyszy, ale... Za, przy tych okazjach, kiedy mógł do, dokonać zemsty, tego zaniechał. I przez to, to jest jeden z, z przykładów, dlaczego Dawid zostaje pokazany w całej historii deuteronomistycznej jako ten idealny władca, że określenie chodził drogą Dawida, czy nie chodził drogą Dawida, tak jak postępował jego ojciec, czy nie postępował, staje się po prostu wyznacznikiem oceny, czy to było dobre postępowanie, czy złe. Podobnie z historią bardzo makabryczną, jedna z bardziej takich drastycznych, jedno z bardziej drastycznych opowiadań w historii deuteronomistycznej, mianowicie 13-14 rozdział drugiej księgi Samuela mianowicie historia Tamar i Ammona, tutaj historia kazirodztwa, gdy brat gwałci własną siostrę, a z kolei kolejny ich brat dokonuje zemsty na Ammonie, oczywiście zabijając go. Ta historia ostatecznie ukazana jest tak, że od początku do końca każdy tutaj akt, zarówno ten akt gwałtu, jak i zemsty, zabójstwa jest czymś niewłaściwym. Tak. Kolejny, grz kolejny, jeden, kolejny grzech, który jest ukazany, to brak szacunku. Mm, wobec własnych rodziców, czy wobec członków rodziny. Wszelkie bunty wobec ojca, jak na przykład w historii Dawida, są ukazane jako złe. Bunt Absaloma, czy później Adoniasza, prawda? kto buntuje się przeciwko własnemu ojcu, praktycznie ginie, umiera gdyż była to niewłaściwa postawa. To samo relacje pomiędzy innymi członkami nie rodziny, nie tylko syna względem ojca, ale także właśnie wobec własnego rodzeństwa, czy rodziców wobec dzieci, dąży się do ukazania sytuacji idealnej. W to nie wchodzę, ponieważ chciałem jeszcze, zobaczymy czy dzisiaj do tego przejdziemy, przykłady życia rodzinnego. Kwestia kolejna, o tak byśmy szli może przykazaniami, czyli przykazanie czwarte, czci ojca swego i matkę swoją, o zabójstwie już właściwie mówiłem, prawda, na zasadzie wendety, cudzołóstwo. Również ta historia, czy bohaterowie historii deuteronomistycznej nie są wolni od tego grzechu. Owszem, z jednej strony przykładowo mamy jeszcze wyraźną aprobatę na poligamię. Ta poligamia różnie yy, wygląda. Oczywiście poligamia w relacji prawda, mężczyzna do kobiet, że mężczyzna może mieć więcej niż jedną żonę. I tak jak na przykład Elkana, mąż Anny, ojciec Samuela, ma dwie żony jako te księgi, tak tutaj księgi Samuela tak się rozpoczynają, ale powiedzielibyśmy koniunktura pod tym względem się rozwija i już Salomon, prawda, 300 żon, 700 nałożnic, odwrotnie, 700 rząd, 300 nałożnic, prawda, więc zupełnie inaczej. I właśnie rozrastanie się haremu, haremu, bo tak to trzeba nazwać władcy, jest też w sposób może nie wprost, ale ukazywane jako coś niewłaściwego, nawet coś złego, bo staje się przyczyną grzechu, przed czym właśnie przestrzega Księga Powtórzonego Prawa. Owszem, tak jest też pokazane w historii deuteronomistycznej, że harem, wie, wielkość haremu świadczy o potędze władcy i tak było w czasach starożytnych i nie tylko zresztą, utrzymało się to później, ale właśnie w przypadku biblijnych, biblijnych władców autorzy historii deuteronomistycznej zalecają ostrożność. Tak jak na przykład w przypadku Dawida, który na tle Salomona czy Roboama no, ma niewielki harem. W, zresztą w, przypadku, w przypadku Dawida trudno mówić o haremie, te żony, które sobie wybierał. To jest jedna strona, jeżeli chodzi o sferę seksualności. Negatywnie są też ukazane... Wszelkie kontakty wynikające z czystej porządliwości. I tu należałoby się wrócić, należy powrócić do księgi sędziów, a dokładnie do historii Samsona, prawda, że ten siłacz, ten biblijny Herkules no w jakiś taki wchodzi wciąż w nieuporządkowane relacje z kobietami także relacje seksualne. Kobieta, którą zapragnął, która mu się spodobała, od razu musi się stać jego żoną, nawet wbrew prawu, bo Samson sobie szczególnie upodobał poganki. Jakoś kobiety izraelskiego nie interesowały, widać nie były w jego guście. Tam cały czas pojawiają się właśnie w tej historii poganki. A było to wbrew prawu. Przypomnijmy sobie, że Samson miał być nazirejczykiem, a więc tym, który nie tylko, że ma, nie obcina włosów i nie pije alkoholu, ale w ogóle przestrzega prawa. No, nazirejczyk Samson w zasadzie jest zaprzeczeniem tej instytucji. I ostatecznie właśnie, i tutaj to jest ponowny sposób ukazania, czy o, oceny tego grzechu w historii deuteronomistycznej. Nie jest stwierdzone, że jest to zło jak bałwochwalstwo, bo powiedzmy na tym etapie moralności no, jeszcze, jeszcze nie było to tak wyraźnie określone, ale autor biblijny inaczej pokazuje, że właśnie wszelkie takie nieuporządkowanie, przykładowo w aspekcie seksualnym, zawsze się źle kończy dla bohatera, dla tego, kto, kto tej takiej porządliwości czy nawet rozwiązłości się podda. Historia Nabota, wracając jeszcze raz do tego, z kolei pokazuje nam problematykę społeczną, prawo własności. To, był, to jest też kolejny grzech ludu wybranego w tej historii, a więc wykroczenie przeciwko, przeciwko siódmemu przekazaniu, przykazaniu niekradni. To tak streszczając też tę przewidzianą tutaj część i to, co wynika z historii deuteronomistycznej. Zatem prorocy, grzechy główne to jeszcze dzisiaj przejdźmy do przykładów życia rodzinnego. W całym Starym Testamencie można wyróżnić dwa, dwie, może księgi, to nie do końca właściwie określone, ale dwie pewne dwie tradycje, które ukazują ogromną wartość życia rodzinnego. I odnoszą się z wielkim szacunkiem do rodziny. Pierwsza księga, domyślamy się jaka to będzie. Gdzie jest wielka dbałość o małżeństwo, o to, żeby mieć dzieci, jak najlepiej, najlepiej jak najwięcej dzieci, właśnie przy zachowaniu jednej żony. Księga rodzaju, oczywiście, prawda? Już to pojawia się no, w historii Adama i Ewy, pierwszych rodziców, ale zwłaszcza od Abrahama. Profesor Leszek Kołakowski napisał taką książeczkę. Polecam Państwu do przeczytania, bo są to takie ciekawe przemyślenia filozofa, no jeszcze wtedy, prawda, w tym pierwszym okresie, czyli tym marksistowskim. Klucz Niebieski. Tytuł jest taki rozbudowany, taki wręcz barokowy, z, z dopowiedzeniem już teraz nie pamiętam, ale czyli opowiadania biblijne tam dla umocnienia ducha, czy, ale wystarczy klucz, klucz Niebieski. Nie, Ktoś z Państwa czytał znana książka? Jest opowiadanie, które się zaczyna w ten sposób dość humorystycznie, ale ciekawie. I Proszę zobaczyć, że powiedzmy Pytanie, czy rzeczywiście to pisał człowiek niewierzący, czy tylko ktoś, kto się podawał, czy ktoś, kto musiał uchodzić za człowieka niewierzącego. Zacytuję z pamięci, więc niezbyt dokładnie, ale sens jest taki, że tak się dziwnie zdarzało, że żony patriarchów, czyli Abrahama, żona Abrahama i kolejne, w kolejnych pokoleniach cierpiały, Taki w taki wchroniczny, mówi, mówi Kołakowski, w chroniczny sposób na niepłodność. żeby były chronicznie niepłodne. Ale również tak się cudownie działo, że Bóg Jahwe ten, ten w sposób chroniczny zawsze tę niepłodność leczył i doprowadzał, tak, prawda, że kobieta rodziła, że w ten sposób pokazując swoją wszechmoc. Tak właśnie o ludzka niemoc. Tak jest, taki, taki jest sens tego kapitułu. Ludzka niemoc, a wszechmoc Pana Boga. I właśnie Księga Rodzaju, to pozostawmy na boku. Historie dobrze nam znane, prawda ale dbałość, wielki szacunek mężczyzny wobec kobiety już od samego początku, od dzieła stworzenia, prawda ale Abraham, który z miłością odnosi się do Sary, Izak, który pokochał Rebekę, Dalej Jakub, który zakochał się w Racheli, gorliwie pracuje na nią pierwszych siedem lat, później kolejnych siedem lat. Widzimy wierność, prawda, u mężczyzn względem własnych małżonek. Małżonki również są wierne, nie tylko w obrębie jakiejś powiedzmy zdrady w aspekcie seksualnym, ale to, że na przykład chodzą, towarzyszą swoim mężom, prawda? To zawsze Sarę podaje za przykład wierności. Gdy Abraham, mając 75 lat, prawda, mówi do żony, spakujemy się i wyjedziemy. No. To jak dzisiaj by mężczyzna tak powiedział, to by żona powiedziała w podobnym wieku, a gdzie ty człowieku tam będziesz teraz jeszcze na stare lata się przenosił, prawda? Sara wiernie idzie i myślę, że rola Sary, tak taka mała dygresja, w teologii biblijnej jest bardzo niedoceniona, bo mówi się o Abrahamie, ojcu nasze, naszej wiary, prawda, Abraham, który przeżywa wydarzenie związane z Górą Moria, złożeniem własnego syna w ofierze, ale przecież w tym wszystkim wiernie i bez żadnej dyskusji towarzyszy mu cały czas Sara. Myślę, że może kiedyś, takie spotkanie, osobny cykl o kobietach Starego Testamentu, właśnie o jej, o ich zaletach, cnotach, także i wadach, no bo to prawda, Biblia właśnie ukazuje, nie idealizuje, ani nie jakoś przekreśla człowieka, prawda, ukazuje go w prawdzie, ukazuje go w szczery sposób. Tak, ale to już pozostawmy Księgę Rodzaju, prawda, Tą, zaznaczając tą wielką dbałość, troskę małżonków o siebie, jak i również pragnienie posiadania dzieci, prawda? I zwłaszcza ten dramat rzeczywiście pojawiający się, jak to określa profesor Kołakowski, chronicznie, bo w życiu Abrahama, Izaaka, Jakuba. A druga tradycja która odnosi się z wielkim szacunkiem do życia rodzinnego, to jest właśnie historia deuteronomistyczna. Jeszcze oczywiście można by było wymienić tutaj nowelę, taką dydaktyczną, pouczającą mianowicie Księgę Tobiasza. W Starym Testamencie uznaje się tę księgę, że to jest właśnie, tu jest ukazany ideał życia rodzinnego. Ale przejdźmy. Do, powróćmy do historii deuteronomistycznej. Rzeczywiście też jest wielka troska o małżeństwo i punktem wyjścia ponownie jest Księga Powtórzonego Prawa, która wyraźnie zaleca właśnie małżeństwo, życie w tym wymiarze społecznym i oczywiście podkreśla tę relację, co prawda to jest tam wcześniej pięciu księgu jeszcze, no ale ta myśl przechodzi także do księgi powtórzonego prawa, więc staje się wyznacznikiem dla całej historii teuteronomistycznej, że małżeństwa są zawierane w obrębie ludu wybranego, tak żeby właśnie nie wprowadzić sidła, pułapki, jak to jest określane przez autorów biblijnych, do swojej rodziny, bo taka żona, żona poganka będzie, prawda, chciała odciągnąć od czystego kultu, będzie namawiała, prawda, do kultów bałwochalczych I tu przykład Achaba i, królowy, i jego małżonki, królowy Izebel. Idea w, na, w całej historii deuteronomistycznej w sposób najpiękniejszy ten ideał życia rodzinnego jest ukazany w księgach Samuela, księgach Samuela i to już od samego początku. W Księdze Jezusowego może mniej pod tym względem znajdziemy przykładów Księgi Sędziów, Księga Sędziów to wiadomo ta Księga Bożych Wojowników, charyzmatyków. Tutaj można raczej by było powiedzieć, pokazać przykłady działania kobiet, wspomniana Dalila w historii Samsona. Czy, czy może jego historii, kobiety z jego historii, ale także i, Jael, Debora. Natomiast mniej, powiedzmy, osoby związane w z rodziną, z małżeństwem. Natomiast rzeczywiście Księga Samuela jest taką sagą życia rodzinnego i tak naprawdę opisem rodziny, Rozpoczyna się opisem rodziny, prawda? Pierwszy rozdział to historia Elkany oraz jego dwóch żon, Anny i Peninny. Tutaj mamy przykład też poligamii, prawda? Ten człowiek ma dwie żony, z tym, że być może... Ten, akurat ten, ten przykład takiej poligami mógł wynikać z niepłodności pierwszej żony, to znaczy, prawda, małżeństwo, tak rozumiemy, po dziś dzień jest, staje się rodziną wtedy, kiedy się pojawia dziecko, więc małżeństwo jest, związek mężczyzny i kobiety jest nastawione na rodzicielstwo. I w myśli tej biblijnej, no jeżeli kobieta nie mogła urodzić dziecka, była posądzona o niepłodność, no to mężczyzna miał prawo wziąć drugą żonę, drugą, znaczy mieć drugą żonę, wziąć drugą kobietę za żonę. I tak właśnie rozpoczyna się księga Samuela, Anna szczerze modląca się do Boga, uprosiła syna. Jest to Samuel. I tu już powiedzmy ta historia się niejako kończy, ale warto zwrócić uwagę na wielką wdzięczność w rodzinie Elkany, wielką wdzięczność Anny i Elkany za dar dziecka. Anna zgodnie ze słowami, zgodnie ze swoją obietnicą ofiarowuje Samuela do przybytku szyję mu taki efot po dziś dzień. Właściwie nie wiadomo, co to jest ten efot, co to za część ubioru, ale powiedzmy taką komeszkę ministranską prawda? i ubiera w ten sposób Samuela i odprowadza go na służbę Panu już w tak wczesnym wieku. Miałem referat, znaczy to jest referat, takie wystąpienie w Sodalicji Mariańskiej w zeszłym miesiącu porównanie kantyku Anny, tej pieśni dziękczynnej Anny z Magnifikat, ale właśnie rozpocząłem od pokazania w ogóle, że święty Łukasz historię dzieciństwa buduje właśnie na podstawie tej sagi rodzinnej, że jest wiele wspólnych elementów pomiędzy pierwszym, drugim, rozdziałem księgi, pierwszej księgi Samuela, a pierwszymi dwoma rozdziałami Ewangelii Łukaszowej. To może przy modlitwach, bo będziemy omawiali modlitwy, to wskaże więcej szczegółów. Ale tutaj widzimy prawda, też podobieństwo ofiarowanie Samuela, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni przez swoich rodziców. Tak, ten uproszony u Pana Boga przez Annę, wymodlony Samuel zostaje ofiarowany i możemy powiedzieć, że takie dziecko, dziecko pochodzące od Boga, no już w takim założeniu musi być dobre. Nie może być innej sytuacji. To jest dar Pana Boga, a Bóg co daje jest oczywiście bardzo dobre. I Samuel właśnie tak się jawi przez całą księgę i właśnie następuje taki silny kontrast pomiędzy synami Helego, którzy byli kapłanami, którzy sprawowali kult i po nich należałoby się również spodziewać bardzo dobrego postępowania, przykładnego. Okazuje się, że postępują bardzo niemoralnie, już była o tym mowa, a autor biblijny określa ich jako synami Beliala, czyli właśnie kolejnego bóstwa z tego kanadyjskiego panteonu. Kolejna saga rodzinna, w której następuje wiele perypetii, ale właśnie są okazane, ukazane Niektóre, niektóre wątki są zakończone oceną. To oczywiście historia Dawida. Dawid w tym kontekście rodzinnym zapewne najpierw przychodzi nam na myśl jego grzech z patrzebą, ale właśnie to jest naruszenie relacji rodzinnych. Dawid, można powiedzieć, wtargnął w cudze małżeństwo. Współżył z żoną innego mężczyzny i bardzo szybko następuje ocena. Prawda? Nathan, prorok Natan przychodzi i mówi, to jesteś ty tym człowiekiem, który zgrzeszył. Tylko w tym przypadku akurat grzech, przypomnę, rodzi kolejny grzech. Lenistwo, porządliwość, cudzołóstwo, kłamstwo, zabójstwo. Taka jest w zasadzie cała, cały szereg, cały ciąg grzechów w tej historii. Ale właśnie ojciec źle postępuje. To jest historia z potrzebą i, i pokuta Dawida. To jest jedenasty i dwunasty rozdział drugiej księgi Samuela. Ale skoro ojciec źle postępuje, nie daje dobrego przykładu, to i w rodzinie Dawida zaczyna się źle dziać. Właśnie następny rozdział, czy następne rozdziały, trzynasty, czternasty rozdział drugiej księgi Samuela, to wspomniana historia Tamar i Amona, tego, tego związku kazieradczego, czy właściwie nawet nie związku, tylko że jak brat gwałci własną żonę, proszę, własną siostrę, później ją wygania na ulicę, To jest taki bardzo drastyczny opis, a później znowuż ta kara podjęta przez Kolejnego brata, by pomścić hańbę swojej siostry. Przykłady bardzo dosadne, negatywne, ale właśnie jednoznacznie ukazane, jak, znaczy ukazane jako zło. Że coś, co się nie powinno dziać. Nie tylko w rodzinie królewskiej, ale w ogóle w rodzinie. I z przykładów życia rodzinnego jeszcze można było wymienić bardzo ciekawą historię niezwykle pouczającą mianowicie historię Abigail. to jest 25 rozdział pierwszej księgi Królewskiej. pierwszej księgi Samuela mianowicie Pamiętamy, że mówimy o czasach Starego Testamentu, czyli o starożytności, gdzie rolę przywódczą w każdej społeczności odgrywa mężczyzna. W tak społeczności małej, jak na przykład społeczność rodowa, plemienna, czy w tym szerokim wymiarze, jak społeczność narodowa, królestwo. To ojciec, mąż jest głową rodziny, czy król, stoi mężczyzna stoi na czele państwa? Ale właśnie w historii deuteronomistycznej pojawiają się przykłady, że gdy zawodzi mężczyzna, do głosu dochodzi, do głos zabiera, powiedzmy, czy przenimuje inicjatywę kobieta, wykazując się mądrością, roztropnością i dzielnością, której, której brakowało mężczyźnie. Wracając na chwilę, odnosząc się na chwilę do Księgi Sędziów, co prawda nie w kontekście religijnym, ale militarnym, przykład Debory. Barak nie chce wyruszyć z wojskiem, prawda? podjąć walki. Prorokini Debora go namawia, zapewnia, że Bóg jest z nim. Barak mówi, pójdę, jeżeli ty pójdziesz ze mną. Debora odpowiada, pójdę, ale wtedy chwała nie przypadnie tobie, lecz kobiecie. I tutaj pojawia się owa Jael, która uśmierca generała wojsk nieprzyjacielskich. Ale to tak powiedzmy przykład o tego, tej kobiecej inicjatywy w przypadku braku dzielności, czy zdecydowania, czy też odpowiedniej siły, siły u mężczyzny. Natomiast w 25 rozdziale mamy historię o Abigail, która jest takim synonimem panny mądrej, panny roztropnej. Otóż pamiętamy, czy potrzeba streścić. Może przypomnę krótko. Dawid, kiedy już rozpoczął rebelię wobec Saula, poszukuje zaprowiantowania dla swojego oddziału, już wcale niemałego, bo liczącego kilkaset, y, y, proszę? Sześciuset, tak, żołnierzy. W, zwraca się do Nabala, o to, że człowieka bogatego, no żeby tam użyczył mu. Nabal odpowiada, mam komuś coś dać ze swojego, idźcie ode mnie, ludzie, prawda? niczego nie dam. No i tutaj mamy przykład, prawda? nie chcesz dać, no to weźmiemy sami i to siłą i już Dawid wyrusza zbrojnie, prawda? nie z całym oddziałem, ten oddział dzieli i wyrusza no, z taką chęcią zems doko dokonania zemsty na, na, na balu. Gdy dowiedziała się o tym Abigail, to przygotowała takie zaprowiantowanie. No, naprawdę wykazało się wielką zręcznością, żeby tak wszystko przygotować, bo proszę posłuchać, wzięła szybko 200 chlebów, dwa bukłaki wina, pięć oprawionych owiec, pięć sea prażonych ziaren, to jest kilkadziesiąt litrów, prawda, takiej tej miary płynnej ziaren, sto gron rodzynków i dwieście placków figowych. Objuczyła tym osły i wyruszyła do Dawida. Tak, notabene tu najciekawsze, moim zdaniem, warto zwrócić uwagę na te 200 placków figowych. E, otóż skądinąd w innych tekstach placki figowe, jak na przykład w księdze Ozeasza, e, jest to uznawane za afrodyzjak. I tak właściwie takie te placki figowe tak e, za takie uchodziły, że kobieta, gdy na przykład dawała mężczyźnie placek figowy, no to dawała do zrozumienia pewną rzecz, tak mówiąc, najogólniej. Więc tutaj w tym prowiancie akurat jest to bardzo, bardzo ciekawe. To teksty też pochodzące z różnych tradycji, ale mówię, w innych tekstach, gdy to odnajdujemy, to raczej taki jest kontekst tej przekąski tego, tego, tego ciasta, placka z figami. I w to uspokoiło Dawida, a więc... I Abigail przez Dawida zostaje pochwalona jako właśnie ta, która uchroniła od rozlewu krwi. A historia, jak dalej to ukazuje, ukazuje to dalszy, dalej autor biblijny, potoczyła się w ten sposób, że Nabal umarł, a Abigail stała się żoną Dawida. I taką bardzo przy... Tak, więc... Tak, i to już jako druga, tak. Czyli rzeczywiście gdzieś tutaj odnośnie, tak jak tutaj zauważyliście Państwo, te placki figowe no, jakoś nie, nie bez przyczyny tu się pojawiły. Dobrze, to może byśmy na tym zakończyli. Czy są pytania? Powoli kończymy tę długą historię deuteronomistyczną. Za miesiąc modlitwy, to nawet w takim wymiarze nieco duchowym, z czego my sami możemy wykorzystać jako tekst naszych modlitw, jak właśnie i obecność tej historii deuteronomistycznej w Nowym Testamencie. Nie ma tak pytań? No to Dziękuję. Dziś przyjechałem przed czasem i przed czasem kończę, bo zawsze tak pamiętam, że kilka czy nawet kilkanaście minut po dziewiątej, ale na dziś dziękuję bardzo.